Nicht wieder schön und herrlich. Jaki jest nasz dzisiejszy kraj? Nie niej ładny, piękny i Zatrzymaj wasze spojrzenia przynos. Moje ubóstwiana życia walka nie jest na darmo Chory tak jedni. Ja żaden obywatel wierny być nie może. Zawsze tak będzie. Że młodzi ludzie będą przychodzić do nas. przez tysiące lat. Zawsze tak będzie. My musimy być szybsi. lepsi być. będziemy szybsi. Niech my będziemy szybsi. Niech my będziemy ja nie jestem wynalazcą, tylko jestem organizatorem. Ja się nie trzęsę, z tym rozstrzygającą godzinę, tylko chcę widzieć tu. Musimy mocni być. Musimy najlepsi być. Musimy być, być przed nadejściem I wy będziecie obok mnie stać. Jak ta godzina nadejdzie, Wir werden vor und